Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Wysokich Lotów czyli audycja o lotnictwie. Tomasz Słodki, witam Państwa. Marek Szufa, pilot Boeingów jest moimi Państwa gościem. Dziś będziemy rozmawiali o lataniu za wolno i za szybko. To znaczy, nie można lecieć ani za wolno, ani za szybko, ponieważ może coś złego stać się z samolotem, prawda? Tak, no samolot to jest urządzenie, które porusza się w trzech wymiarach, w związku z czym no, do tego poruszania się w tym trzecim wymiarze, czyli w wysokości potrzebna jest prędkość i ta prędkość musi być odpowiednio zawsze dobrana do typu samolotu, do jego masy, do konfiguracji tego samolotu, do tego, co w danym momencie chce zrobić. Każde to uwarunkowanie ma swoją prędkość, którą trzeba dobrać odpowiednio, żeby ten samolot bezpiecznie się mógł przemieszczać. W takim razie, co by się stało, gdybyśmy za wolno lecieli, albo gdyby samolot leciał na przykład 1500 km na godzinę? To właśnie jest ten dobry, taki złoty środek, który trzeba dobrać, który, który z kolei no, każdy z pilotów dobiera, mając doświadczenie, mając pojęcie o lacaniu, znając instrukcję danego samolotu, na którym lata, potrafi tą prędkość dobrać i wie kiedy i jakiej prędkości użyć. Oczywiście w każdym samolocie latającym urządzeniu zbyt mała prędkość powoduje do tak zwanego korkociągu, czyli utraty siły nośnej na skrzydle, którym się pociąga to za sobą. Właśnie tą taką figurę, czy też stan lotu, który nazywa się korkociągiem, samolot przechyla się na skrzydło i wchodzi w taki spiralny lot do ziemi, prawda? I przy nieodpowiednim działaniu kończy się to po prostu twardym lądowaniem w cudzysłowie, bo to skończy się po prostu katastrofą. Natomiast przekroczenie maksymalnej prędkości, która też dla każdego samolotu lotu jest wyznaczona. Z kolei powoduje jego strukturalne zniszczenie i, i też katastrofę w związku z tym. No tak, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to na pokładzie statku jest bardzo ważne. Pan ma dziesiątki urządzeń, które pomagają Panu w locie. No dziesiątki, powiedziałbym nawet tam setki chyba tych urządzeń różnych są, tysiące przycisków switchy różnych, może przesadziłem oczywiście w tysiące, to co ja obsługuję, no to by trzeba było zobaczyć, ale to rzeczywiście wygląda jak w takim sklepie zegarmistrzowskim, jak się wejdzie do kokpitu takiego samolotu. No bo tam jest kilkadziesiąt przyrządów, jest y, tych przycisków. No myślę, że tak około setki albo ponad setkę. Przycisków, które może nie, nie ciągle podczas lotu trzeba każdego z nich używać, natomiast trzeba wiedzieć, gdzie który jest, który do czego służy i w jakim momencie, kiedy go użyć. Natomiast taki podstawowy zestaw przyrządów, który, który non-stop w czasie lotu się obsługuje, no to się znajduje właśnie tablica przyrządów przed pilotem. Tak zwany sufit, czyli panele instalacji paliwowej, hydraulicznej, pneumatycznej, klimatycznej, elektrycznej, które się znajdują na suficie i to też trzeba cały czas obsługiwać, oraz taki centralny panel instrumentów i, i urządzeń, które się znajdują pomiędzy pilotami i to też jest cały czas pod ręką i trzeba cały czas tam odpowiednio działać. A ile osób dba o nasze bezpieczeństwo? To znaczy, ile osób siedzi w kabinie pilota? Fizycznie siedzi nas dwóch w tej chwili, ale wykonujemy pracę za pięciu, bo tak to było kiedyś, no, samoloty nie były tak sk skomputeryzowane, ale były też i mniej Latały wolniej, latały krócej I w kokpicie takiego samolotu latało pięciu albo sześciu nawet ludzi, którzy obsługiwali taką maszynę No my w tej chwili latamy we dwóch i robimy dokładnie tą samą pracę, którą kiedyś robiło pięciu czy sześciu ludzi Dziękuję bardzo, moim gościem był Marek Szufa, pilot Boeingów Dziękuję bardzo Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Krainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury